Zasymulujmy sobie tutaj na naszym urządzeniu, że przyłożyliśmy się wnikiem w grunt. O, ostrzega. I co widzimy na ekranie, proszę powiedzieć. Mamy kod błędu oraz po kliknięciu na ten kod wyjaśnienie co się stało, na jakim rzędzie wystąpił dany błąd. Jeżeli to jest błąd powiedzmy występujący na wszystkich sekcjach, będą te wszystkie sekcje zaznaczone. Mamy bardzo klarowny i czysty obraz. Brzmi to wszystko bardzo tajemniczo. Mniej więcej tak jakby informatyk tłumaczył, co należy zrobić, aby. A przed nami jest urządzenie... Wprowadzony na rynek przez firmę Wadersztat. Co to właściwie jest? Używa się tego w ciągniku do zarządzania siewnikiem Tempo. A to powiedzmy jeszcze, jak to się nazywa? To jest, generalnie to jest iPad z uchwytem dostosowanym do naszego oprogramowania, a samo oprogramowanie nazywa się e-Service. Czyli to jest dedykowane i wyprodukowane przez firmę Wadersztat typowo pod siewnik tempo jak na razie, ale w przyszłości będzie na pewno pod siewnik Rapid i Spirit w późniejszym czasie. Widzę wiele cyfr, które wskazują wiele parametrów pracy naszego urządzenia. Widzę kilometry na godzinę, czyli to jest prędkość, jak łatwo tak. się domieścić. RPM, Widzimy obroty. Obroty tak. wentylatora. Widzimy hektary przepracowane dzisiaj, czy, czy też od ostatniego uruchomienia. Generalnie jest to interfejs tej aplikacji, główny interfejs, który operator widzi w ciągniku, Mamy także cztery in, trzy jeszcze inne moduły, jak statystyki. Widzimy tutaj kompletne statystyki w podziale na każdą sekcję wysiewającą. Następny ekran to jest ekran błędów. Jeżeli pojawi nam się jakiś błąd, nie wiem, obroty wentylatora spadną, nasiona nie są wysiewane z różnych przyczyn, to tutaj wszystkie te błędy się pojawią. No tak, ale widzę, że komunikaty błędów są po angielsku. Co z polską wersją? Cała wersja polskojęzyczna będzie dostępna w marcu, tak jak będą dostarczane siewniki właśnie z tym oprogramowaniem. W tej chwili widzimy tutaj taki, takie prototypowe rozwiązanie, to jest tylko wersja szkoleniowa. Czyli ci rolnicy, którzy będą w tym roku kupowali to, ten siewnik jako nowość i mhm. będą już w tym roku używali, to już po polsku będą tak, mieli. Tak, tak. Na polski rynek będzie wchodziła wyłącznie wersja polskojęzyczna. Oczywiście, że tak. Kolejny ekran. Setup. Tak, ustawiamy praktycznie standardowe ustawienia siewnika punktowego. Może troszeczkę rozszerzone, ale no zwróćmy uwagę na takie proste rozwiązania. Jak ustawić próbę kręconą. Właściwie robimy to wszystko z iPada. Wprowadzamy na przykład liczbę nasion, które chcemy wysiewać. No załóżmy, że to będzie standardowo, tak dla, dla kukurydzy, niech to będzie 90 tysięcy. Tarcza, e, w, czyli system e, otwory w tarczy wysiewającej 32. E, w momencie kiedy wprowadzamy ilość e, wysiewanych nasion na hektar przelicza nam to na odległości e, między nasionami w rzędzie. Jak wygląda próba kręcona? No. Czyli przelicza pod zapodaną wartość. Dokładnie. Chyba, że chcemy określić, co ile nasiona mają być rozmieszczone. Wtedy wprowadzamy tutaj wartość w milimetrach. A on możemy przelicza... zarówno jedno, jak i drugie, on już dostosuje sobie całą tak, resztę. Sobie, tak, on sobie to przelicza. Eee, jak wygląda próba kręcona? Tak naprawdę wprowadzamy te żądane wielkości, czyli to, co sobie my zakładamy przytrzymujemy tak naprawdę tylko ten przycisk i w tym momencie siewnik sam dokonuje kalibracji. Czyli przycisk nasiono, run seed, Czyli uruchom wysiewanie, tak? Przytrzymujemy. Yy, tak. Yy, powiedzmy... W polskiej wersji to będzie próba kręcona po prostu, bo to jest potocznie w naszym języku przyjęte. E, Przytrzymujemy go e, przez pewien czas, on przelicza impulsy, czyli ilość e, każdy, e, tych, tych nasionek, które e, wypadły z aparatu dozującego. No i, i, i mamy właściwie zakończoną próbę kręconą. Jeżeli wszystko jest pomyślne, możemy przejść do ekranu głównego. A co jeśli zapomnieliśmy wsypać nasiona? Siewnik pokaże, że nasion nie ma w zbiorniku. To znaczy nie będzie brakowało impulsów. Każdy, w każdym momencie, jeżeli na jakiejś sekcji nam zabraknie nasiona, od razu wyskakuje błąd. To jest jeden z krytycznych błędów. Jeżeli powtórzą się dwa, trzy, cztery braki w systemie dozującym, od razu krytyczny błąd na ekranie głównym i, i nie jesteśmy w stanie wysiewać bez nasion, że tak powiem. Co, no, się, co się kiedyś dzieje. Tak jest odwieczne prawo natury, że wysiewa się nasionami. Ale to, że zabraknie nasion w określonej sekcji może znaczyć, może niekoniecznie oznaczać brak nasion w zbiorniku, ale równie dobrze uszkodzenie przewodów tak, doprowadzających, tak. prawda? Oczywiście. Jakaś usterka mechaniczna, zbyt duże zaprojektowanie pylenie jakiegoś aparatu, no, wtedy mamy sygnał, w jakiej sekcji, na jakim rzędzie wystąpił błąd. Oczywiście należy wtedy to sprawdzić, skasować błąd i ponownie uruchomić siewnik. Jeżeli nie ma błędów, to znaczy, że problem został usunięty. Widzę, tutaj takie sprytne sterowanie jest tym interfejsem mechanicznym. Cztery mhm. przyciski pod palcami, o jeden za dużo jak na trąbkę, a o kilkadziesiąt za mało jak na saksofon. Co robimy tymi czterema przyciskami? To są przyciski funkcyjne, które właściwie moglibyśmy w tej chwili je opisywać, ale one zostały zaprogramowane pod ten panel dla danego użytkownika, a w przyszłości, w tej wersji właściwie, która wyjdzie już, już niebawem na Polskę, będziemy mogli sami sobie zaprogramować dany przycisk, czyli funkcje, które najbardziej nas interesują, będziemy mogli sobie sami zaprogramować. To znaczy interesują nas statystyki, Załóżmy, że pod palcem wskazującym będzie pojawiał się ekran ze statystykami i tak dalej, i tak dalej. Czyli, czyli wszystko, wszystko pod ręką, właściwie w prawej ręce będziemy mieli dostęp do podstawowych i głównych funkcji tego urządzenia.